Poza kulisami wydarzeń rozgrywającymi się w tej rodzinie musimy dostrzec suwerenne działanie Bożej opatrzności. Po pierwsze Bóg dopuścił do takiego małżeństwa, chociaż nie było ono jego zamysłem. A jednak Bóg do tego dopuścił. On miał moc powstrzymać Elkanę jak ma moc powstrzymać każdego z nas przed każdym naszym głupim krokiem. A jednak w swojej opatrzności pozwala nam czynić to, co nie jest Jego wolą. I taki tutaj Bóg w swojej opatrzności pozwolił Elkanie zbudować taki dom. Po drugie, jak tutaj wyraźnie jest napisane, Bóg zamknął łono Anny. To Bóg uczynił ją bezpłodną. I to Bóg Otworzył łono peniny dając jej dzieci jedno i drugie pochodziło od niego a więc Bóg dopuścił do tej sytuacji w której jedna z tych żon miała wiele dzieci a druga była bezdzietna po trzecie Bóg nie ukarał natychmiast zachowania peniny ale pozwolił jej dręczyć Annę i często tego typu myślenie o Bogu budzi w ludziach poczucie jakiejś niesprawiedliwości. Często, kiedy myślimy o tym właśnie Bożym dopuściu, o tej Bożej opatrzności, w której dzieje się zło i nieprawość, myślimy sobie, dlaczego Bóg do tego dopuszcza? Dlaczego takie coś ma miejsce? Dlaczego tak się dzieje? I bardzo często trudno jest nam dojść do istoty wyroków Bożych. Czytamy, Boże drogi to nie nasze drogi, Jego myśli to nie nasze drogi. Ale tak jak wysoko są niebiosa nad ziemią, tak daleko Boże myśli są nad naszymi wszystkimi myślami. Niemniej jednak ta sytuacja, ta historia, dalsza częściej przynajmniej, pozwala nam zrozumieć dlaczego. I to jest jedna z takich, myślę, biblijnych historii, w której widzimy na początku problem. I takich, takich historii jest wiele w Biblii. My nie zawsze tak je postrzegamy, nie zawsze tak rozumujemy. Ale tutaj możemy się przy tym zatrzymać. Możemy zadać sobie pytanie, w jakiej mierze cała ta rodzinna sytuacja, cała ta udręka, w jaki sposób to wszystko ukształtowało Annę? Jak bardzo to, co tam się działo, wpłynęło na jej życie? Jaką byłaby kobietą, gdyby wszystko układało się po jej myśli i nie musiała szukać Boga ze złamanym sercem? Czy byłaby taką samą? Czy mogłaby urodzić i poświęcić swojego syna na służbę dla Pana przez całe jego życie? Czy nie stałaby się jak Penina, która chlubiłaby się ze swoich dzieci i uważała, że niczego jej w życiu nie potrzeba. W jakiej mierze my zawdzięczamy Bożej opatrzności nasze zbawienie? Czy przyszliśmy do Boga w pokucie, na szczycie naszego sukcesu? na szczycie powodzenia. Gdzie Bóg nas znalazł? Wszelkie błogosławieństwa naszego życia, jak i wszelkie bolesne doświadczenia, rozczarowania, porażki, jakie nas spotkały, Bóg w swojej wielkiej mądrości i dobroci wykorzystał, aby pokazać nam naszą słabość naszą grzeszność nasze braki i naszą wielką potrzebę Zbawiciela który by nam pomógł w naszej sytuacji który by nas wyciągnął z naszego grzechu i z naszej nieprawości ja pamiętam ten czas kiedy jako mały chłopiec po raz pierwszy poszedłem do spowiedzi i towarzyszyła temu taka aura jakiejś takiej wyjątkowości i świętości. Ja pamiętam, że bardzo to przeżywałem i myślałem sobie no teraz to po prostu jak już pójdę do spowiedzi pójdę do komunii, to po prostu święte życie będę prowadził. Tak sobie to wyobrażałem, jako mały chłopiec. Ja byłem takim bardzo religijnym dzieckiem i, i pamiętam z czasem po prostu zamiast dawać się świętszy to wiecie, tego czasu wpisałem na kartce rachunek sumienia, nie? żeby nie zapomnieć tam w tej budce wszystkiego, bo człowiek tak się bał na początku. że Wszystko na karteczce miałem zapisane. Nie? Ale potem zauważyłem, że nawet nie muszę tej karteczki wiecie, wymieniać, bo jak już napisałem raz, to mi się przydała na następny raz. I na następny. I po prostu, A w tym, tak, że sami coś musiałem dopisać jeszcze, nie? Że po prostu po jakimś czasie zorientowałem się że to już chyba tak musi być. I zresztą jak z kolegami rozmawiałem, którzy ze mną pisali swój rachunek sumienia, to podobnie, oni też mieli swoją listę. I jak przyzwyczaiłem się do tego, jakby pogodziłem się z tym i wydawało mi się, no, że tak już jest, że po prostu mam swoją listę i jedyna moja nadzieja taka, że przed śmiercią zdążę tą listę jeszcze powiedzieć i umrę bez tej listy na, na karku. Nie? To była moja jedyna nadzieja. I zresztą Kościół, do którego wtedy uczęszczałem, dawał mi taką nadzieję. Mówił mi, że jak zaliczę 9 pierwszych piątków miesiąca, to nie umrę bez takiej łaski, żeby się wyspowiadać przed śmiercią. Więc, jak już te 9 pierwszych piątków zaliczyłem, no to już miałem bilet w kieszeni do nieba. I tak bardzo się nie martwiłem. Sądziłem, że po prostu będę miał taką łaskę, że przed śmiercią po prostu jakiś tam ksiądz, czy ktoś mi wyspowiada i do nieba jakoś wejdę, nie? Ale przyszedł czas, że Bóg przez różne, różne doświadczenia doprowadził mnie do tego miejsca, gdzie ze skruszonym sercem i z uniszonym duchem, ze złamanym sercem, we łzach zobaczyłem swoją grzeszność, zobaczyłem swoją nieprawę, zobaczyłem swoją niemożność zerwania z grzechem. Nagle Bóg pokazał mi zupełnie inne oblicze tego wszystkiego, co robiłem. Że tak naprawdę, to choćbym chciał, to ja nie jestem w stanie przerwać tego zamkniętego koła grzechu że ja jestem zniewolony tym grzechem że tak naprawdę ja sobie coś wmawiam ale ja jestem prosto na drodze do piekła, do zatracenia że ja jestem niewolnikiem grzechu że jestem zaprzedany nieprawości że w moim sercu mieszka grzech i dlatego ciągle te grzechy mi towarzyszą w moim życiu i że ja sobie z tym nie poradzę że choćbym się starał, choćbym obiecywał, choćbym nie wiadomo jakie ceremonie odprawiał, to jeśli ktoś mnie z tego nie uratuje, to ja jestem bezrawny. I wtedy też dzięki łasce Bożej usłyszałem o Panu Jezusie Chrystusie w inny sposób niż do tej pory usłyszałem nie w jakiś religijny sposób, ale w taki prosty, zwykły, codzienny sposób, że On jest blisko mnie, aby mnie pomóc i uratować mnie i zmienić moje życie, wyzwolić mnie z tego grzechu, w którym tkwię i wobec którego jestem bezsilny. I że On ma taką moc, aby, aby zerwać to, aby tą moją listę podrzeć i, i, i zmienić moje życie. I pomyślmy, Jaką tragedią byłoby nam odnosić same sukcesy w życiu? I sądzić, iż nie potrzebujemy Boga. Że potrafimy sobie dobrze radzić bez Niego. Iluż jest takich ludzi wokół, zakłamanych samych w sobie, którzy mówią nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie jestem taki zły jak ten czy tamten i budują sobie jakieś takie poczucie własnej sprawiedliwości, więcej mogą się poszczycić jakimiś swoimi życiowymi osiągnięciami a zobacz ile tutaj dobrego zrobiłem a zobacz ile tam zrobiłem, a zobacz co tu i, tam. i i mogą się poszczycić jakimiś sukcesami i uważają, że to jest wystarczające w ich życiu żeby wejść do Królestwa Bożego i sobie myślę co ta Penina miała w sercu, że tak dokuczała tej Annie czy ona może myślała takimi kategoriami? Ja to muszę być Bóg, dobra, bo Bóg mi tak błogosławi. Tyle dzieci mi daje. A przecież dzieci są błogosławieństwem Pana. Czy ona miała takie myślenie? A mówiła, ta Anna to pewnie ona coś ma w sercu takiego. Trzeba ją jeszcze. Więc co było w tej kobiecie? Ale widzicie, bardzo często człowiek ma taką tendencję, żeby kiedy mu coś się udaje, kiedy mu się powodzi kiedy jest zdrowy, kiedy jest silny kiedy wszystkie sprawy układają się upatrywać sukcesu tego w sobie samym nie w łaskawości Bożej nie w dobroci tego, który nas wszelkim dobrem obdarza ale tendencją człowieka jest do wywyższania siebie i niejednokrotnie Bóg musi przewrócić nas i złamać nas i dotknąć nas boleśnie. I doświadczyć nas w taki sposób, że w końcu przejrzymy na oczy i zobaczymy, że nie jesteśmy Bogiem. Że to nie my jesteśmy źródłem wszelkiego dobra i powodzenia w naszym życiu. Ale że to wszystko jest nam dane z góry, z łaski. I dla niektórych to jest moment jakiegoś zgorszenia i jakiegoś z takiego zgorzknienia raczej, nie zgorszenia, ale zgorzknienia i jakiegoś takiego zacięcia się w sobie i takiego odrzucenia Boga jako tego, który ich skrzywdził który ich tak dotknął i który ich tak niesprawiedliwie za nią. przecież oni nie miał nic takiego, Bóg nie powinien był tak z nimi zrobić ale są też inni, którzy przez te doświadczenia przez te zmagania tak jak Anna zaczną skruszonym, słomanym sercem szukać Boga i mówić tylko u Ciebie jest spawienie tylko u Ciebie jest ratunek jak Ty mi nie pomożesz to nikt mi nie pomoże i to jest miejsce, gdzie Bóg może człowieka zbawić w takim niskim miejscu z takim złamanym sercem wiemy, że do takich Bóg przychodzi do chorych, którzy potrzebują lekarza do tych, którzy widzą swoją nędzę i wiedzą, że świat ani ludzie, ani oni sami nie są w stanie ich niczym ubogacić tak naprawdę którzy dzięki łasce Bożej mają tą to, to, to możliwość aby przejrzeć na oczy i faktycznie uświadomić sobie swoją nędzę i swoją ruinę jednocześnie wielkie Boże bogactwo które Bóg jest gotów hojnie i łaskawie udzielić człowiekowi przez Pana Jezusa Chrystusa I dlatego, ja powiem szczerze, jestem wdzięczny Bogu za te wszystkie momenty mojego życia, kiedy mnie złamał. Nie tylko, tylko kiedyś nawróciłem, ale za każde jedno złamanie w moim życiu, za każde jedno doświadczenie, które uświadomiło mi moją słabość, moją nędzę, moją głupotę, moje braki. I kiedy... W tej świadomości szukałem Boga i szukałem Jego pomocy, Jego ratunku, Jego zbawienia, Jego przemiany. Myślę, że jest to wielka, wielka łaska, jaką Bóg okazuje nam, kiedy przez te różne życiowe zmagania i doświadczenia otwiera nam oczy na te wszystkie nasze braki i pokazuje nam drogę ratunku i drogę zbawienia, która jest w Nim. Myślę, że i dzisiaj mamy szczególną okazję, aby na nowo podziękować Bogu za to wielkie zbawienie, które nam zgotował. I też za to wszystko, czego użył w naszym życiu, aby nam otworzyć do Niego drogę i aby nas zachować na tej drodze. Pochylmy nasze głowy w modlitwie jeszcze. Drogi Panie jesteśmy skłonni by dziękować Tobie za dobro za te rzeczy, które łatwo postrzegamy jako błogosławieństwo i wyraz Twojej opatrzności, kiedy nas uchronisz przed jakimś nieszczęściem kiedy nas wyratujesz z jakiegoś nieszczęścia, kiedy uzdrowisz z choroby, kiedy zaopatrzysz finansowe potrzeby, kiedy rozwiążesz rodzinne problemy Wtedy wyraźnie widzimy Twoją opatrzność i dobroć i łaskę i moc i wtedy jesteśmy skłonni by Cię wielbić i chwalić i dziękować Tobie. Panie, jednak widzimy, że dopuszczasz wiele zła na tej ziemi. Dopuszczasz wiele rzeczy, które trudno jest nam zrozumieć i z którymi trudno nam jest się zgodzić, które nie jest nam łatwo przyjąć i które szatan też próbuje obrócić przeciwko naszej wierze i pokazać nam je jako wyraz chaosu i braku panowania Twojego na tej ziemi wybacz nam Panie kiedy i my poddaliśmy się temu duchowi szemrania i zrzędzenia i narzekania na Twoją opatrzność na Twoje działanie, na Twoje drogi kiedy nie upatrywaliśmy Twojej ręki, Panie, w tym, co się nam przydarzyło i jak to się potoczyło w naszym życiu. Wybacz nam, Panie. Wybacz nam, prosimy, tą postawę chętnego przyjmowania tego, co dobre, a nie tego, co złe. Pomóż nam, Panie, za przykładem Hioba, z wdzięcznością przyjąć zarówno dobre, jak i zło z Twojej ręki, wiedząc, że we wszystkim Panie, miłujesz nas, we wszystkim nie, nie, nie rozkoszujesz się naszym cierpieniem i naszą udręką, ale jeśli dopuszczasz te rzeczy, jeśli one mają miejsce w naszym życiu, to Ty masz tym wszystkim dobry cel i że bez nich może byśmy zatracili coś daleko większego, bez nich może byśmy trafili w miejsce, z którego już nie byłoby dla nas ratunku i wyzwolenia. Dlatego pomóż nam, Panie, pokornie przyjmować z ręki Twojej to wszystko, co dajesz. Z wdzięcznością, z uwielbieniem. Modlić się o ratunek, modlić się o przemianę, modlić się o zbawienie, bo, bo wiemy, że to jest wszystko u Ciebie. Ale na tym czas, kiedy nie dajesz nam rozwiązania, tak jak Annie, przez tyle lat nie dałeś dzieci. Panie, cierpliwie czekać i wielbić Ciebie w tym czasie i nie poddawać się rozpaczy, ale ufać Tobie, że. Masz w tym swój dobry cel. Panie, dziękujemy też, że kiedy byliśmy jeszcze grzeszni, kiedy nie znaliśmy Ciebie, kiedy chodziliśmy własnymi drogami, bardziej lub mniej religijnymi, ale tak naprawdę bez Ciebie w sercu, że już wtedy działałeś w naszym życiu, że już wtedy Twoja opatrzność nad nami czuła i że te różne doświadczenia i sytuacje w naszego życia, były częścią, Panie, Twojego doprowadzenia nas do tego miejsca pokuty, do tego miejsca uświadomienia sobie naszych słabości, naszej grzeszności, naszych braków, naszej nędzy. I że tam, Panie, oświeciłeś nas też i pokazałeś nam miłość Twoją do nas. Pokazałeś nam Pana Jezusa Chrystusa i Jego święte życie, Jego śmierć za nas, Jego chwalebne zmartwychwstanie. To wszystko, co zechciałeś nam objawić i co stało się źródłem naszej nadziei na nasze, nasze zbawienie. Co pociągnęło nas ku Tobie i co sprawiło, żeśmy zawołali do Ciebie z wiarą, byś nas ratował, byś nas zbawił, byś przemienił nasze życie. Dziękujemy. Dziękujemy. I modlimy się też, Panie, byś robił to, co chcesz w naszym życiu. Byś każdego z nas suwerennie prowadził według Twojego dobrego zamysłu. Byśmy my poddali się Tobie w pełni, nie wierzgali, nie walczyli, ale poddali się Twojej dobrej ręce, Panie, Twojej dobrej woli w naszym życiu. Byśmy umieli z wdzięcznością we wszystkim, Panie, chwalić Ciebie i dziękować Tobie we wszystkim, tak jak nas wzywasz w Twoim słowie, radować się we wszystkim, w każdej sytuacji, Panie. Cokolwiek nam, nam dajesz, ufać, że czynisz to ku naszemu dobru i być wdzięcznymi, nie narzekać, ale chwalić Ciebie, wielbić Ciebie, dziękować Tobie. To pomóż, to pomóż, drogi Panie. Nade wszystko, Panie, dziękujemy za to wielkie zbawienie, którego nam dałeś być uczestnikami. Dziękujemy za krzyż Pana Jezusa Chrystusa, który też w swojej istocie jest jakże niezwykłą drogą zbawienia naszych dusz. Utrapienie Twojego świętego syna zawinę nas wszystkich. Złożenie na niego naszych grzechów, naszych nieprawości w tej krwawej męce i śmierci. Dziękujemy. I prosimy Panie, by i dzisiaj, kiedy wspominamy śmierć naszego Pana, dotykał naszych serc, I objawią nam ogrom Twojej miłości, ogrom Twojej łaski we wszystkim, co czynisz, nawet jeśli ludziom może się wydawać to klęską, nawet jeśli w naszej ocenie jest to tragiczne niepowodzenie i porażka i jakieś nieporozumienie. Jakże wielu ludzi tak patrzyło na krzyż. dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy i my dzisiaj z wielką wdzięcznością i z uwielbieniem patrzymy na to miejsce hańby i męki i cierpienia i bólu I na Twoją pamiątkę Panie Jezu Chryste, łamiemy ten chleb pamiętając o Twoim ciele które za nas było wydane aby nas ratować z naszych grzechów z naszego zniewolenia i prawości. Dzięki Ci. Panie ten kielich wina, który przypomina nam o Twojej świętej krwi przelanej tam na wzgórzu górgoty. chwili, która dzisiaj ma moc zmazać wszelki grzech, oczyścić, wyzwolić nas od wszelkiej nieprawości, sprawić, że każde serce jest czyste jak śnieg. żaden z nas dzisiaj nie wyjdzie z tego miejsca pod ciężarem swych win ale daj nam wszystkim doświadczać radości zbawienia radości odkupienia w tej tej swobody i wolności dzieci bożych daj nam dzisiaj na nowo radować się twoim zbawieniem Po Bógosław prosimy ten chleb ten kielich wina przemawiaj naszych serc, kiedy bierzemy z tego chleba kiedy pijemy z tego kielicha Prosi nas, wzmocni nas zachęć nas, utwórz nas na tej drodze życia, prosimy